Zaślejemy się w Naruto Otwierać! Już! Huh? Co słychać? Po co te nerwy? Idioci! Przecież zabroniłem wam nawet na sekundę spuszczać go z oka! Gara zniknął! Tak, ale kiedy? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Oblężony szpital. Złoczyńca się ujawnia. Reany, czy on w ogóle się obudzi? Musiał dostać wycisk. Jeśli mają być dla Sasuke, to tracisz czas. droga, że Sasuke jeszcze się nie odnalazł? Jesteś niedoinformowana, panna wielkie czoło. Tak naprawdę to kwiat jest dla Li. Ten, który dostał, pewnie zwiędł. Ach, tak, masz rację. Li! Powinienem leżeć w Nie zbliżaj się do mnie! Nie przerywajcie mi! Jeszcze nie skończyłem! O... Proszę. Dziękuję. Pozdrów go. Mam nadzieję, że wyzdrowieje. Mhm. Mm Nie leci. Ale dlaczego? Czyżby klepsydra się zatkała? Ha, bez beznadzieja. O. o, postanowiłeś się obudzić? Co się dzieje? Gdzie jestem? W szpitalu. Lekarz powiedział, że od trzech dni leżysz nieprzytomny. Trzy dni? Straciłem trzy dni! E, tak, mniej więcej tak. Sikamaru, kiedy zaczyna się finał? E, jutro. No! Szalałeś? Dlaczego mnie wcześniej nie obudziłeś? Nie mogę tak sobie bezczynnie leżeć Muszę się przygotowywać I gdzie jest Jiraiya? O ile pamiętam, ten stary piernik ma za zadanie nadzorować mój trening Hej, spokojnie, mały, wyluzuj Nie wiem, o czym ty mówisz nie. Gdzie moje ubrania? Muszę się ubrać Gdzie je schowali? Gdzie są moje ciuchy? Rany, ten dzieciak moje przyprawia moje... mnie o ból głowy Wolałem nie go, gdy leżał nieprzytomny włosić, was, Możesz się w końcu zamknąć! Posłuchaj, przestań wariować na dzień przed bardzo ważnymi zawodami Powinieneś odpoczywać e? Wszystko w porządku? Coś się stało? Tak, umieram z głodu To wszystko? Człowieku, aleś mnie wystraszył <śmiech> Patrz, co mam e? Nieźle się napociłem, by zdobyć dla Czodziego te owoce Niestety lekarze zabronili mu je jeść Bez nadzieja. Ale nam nie zabronią. Czodzi? To on też leży w tym szpitalu? Nie ma powodów do zmartwień. Po prostu dopadła go lekka niestrawność. Zjadł o jedno żeberko za dużo. No tak, obżartuch z niego. Tak. Obydwaj macie szczęście, bo gdyby nie ja, to nikt by was nie odwiedził. Masz. A Mniam wygląda przepysznie. Co? O co ci chodzi? Zjedzmy je na oczach ciodziego, ale się wkurzy Podły jesteś Lubię to Co jest? Gdzie są wszyscy? Na obiedzie? Hmm... Huh? Witaj. To ja, Sakura. Uh, nadal jestem głodny. Uh. Przestań, nie drażnij się ze mną szykamaru! co robisz przecież przegrał czemu go ratujesz bo jest moim uczniem i jest dla mnie kimś wyjątkowym kim kim jestem Oh, okay. Nie mogę się ruszyć. Moje ciało. Aaaa! Aaaa! Aaaa! Jak śmiesz tu przychodzić, ty podły szczurze? Aaaa. Hej, stary, wyluzuj. Użyłem mojego jutsu przejęcia cienia, więc gdy uderzasz w garę, ja też obrywam. Kapujesz? Przepraszam, kamaru. Gadaj, co chciałeś zrobić? Dzi? jak zdrowko? O! Ino! <śmiech> Super! Fajna dziewczyna z jedzeniem! To mój szczęśliwy dzień! No! Powiesz nam, co chciałeś zrobić? Zamiar go zabić. Eee, co? Ale koleś jest opanowany. Niesamowite moje Jutsu przejęcia cienia nie robi na nim wrażenia. Już raz go pokonałeś w zawodach. O co ci chodzi? Czy to ci nie wystarcza? A może żywisz do niego osobistą urazę, mam rację? Nic do niego nie mam. Ty chyba upadłeś na głowę! Jesteś szalony! Właśnie. Myślisz, że będziemy bezczynnie stać i przyglądać się wszystkiemu? Niedoczekanie twoje, pomyleńcu! Ciarki nie przechodzą na jego widok. Zawsze było w nim coś dziwnego. Strasznego. Jeśli zdecyduje się działać, wątpię, czy go powstrzymamy. Jeśli staniecie na mojej drodze, was też będę musiał zabić. Naprawdę?! Już się nie mogę doczekać! Spokojnie, młody, wyluzuj! Najlepiej będzie, jeśli użyjemy podstępu. Tak, tak, widzieliśmy twoją walkę z Lee Wiemy, że jesteś mocny Ale wiesz, ja i Naruto też mamy w zanadrzu kilka niezłych trików W zawodach się oszczędzaliśmy, nie widziałeś jeszcze wszystkiego A poza tym, hej, jest dwóch na jednego, więc nie bądź głupi Dobrze ci radzę, odejść stąd w pokoju Powtórzę jeszcze raz, jeśli wejdziecie mi w drogę ja też powtórzę, nie mogę się doczekać! Spokój się, nie chcemy kłopotów. Ten koleś walczy jak szalony, jakby miał w sobie demona. Może sobie walczyć jak mu się podoba, bo wiesz co? Bo to we mnie jest prawdziwy demon! Ach, powiedziano mi, że znajdę tu Naruto. Sądząc po niepościelonym łóżku, musiał tu być. Cóż, to chyba oznacza, że wyzdrowiał. Hmm? Głupek, ja się tym zajmę! Po co go denerwujesz?! <śmiech> demon, tak? <śmiech> Mój demon jest tak samo prawdziwy jak twój. Okres mojego dzieciństwa to niestety nie były najszczęśliwsze lata mojego życia. Żeby uczynić ze mnie najsilniejszego z shinobich, mój ojciec użył ninjutsu i gdy jeszcze byłem w łonie matki, tchnął we mnie ducha piasku. Przeze mnie zginęła kobieta, która dała mi życie. Moja matka urodziła potwora. A, duch piasku? Ten duch, Shukaku jest żyjącym wcieleniem mnicha z wioski ukrytej w piasku, którego zamknięto w dzbanku. Dobra, to było jutsu jakiegoś demona, ale żeby użyć go na dziecku i to nienarodzonym, aż mnie ciarki przeszły. Czy to może być prawda? On też ma w sobie demona? Jej, przyznaję, że masz niezłego ojca. Musi cię naprawdę bardzo kochać. Mówisz o miłości. Co ty wiesz o prawdziwym życiu? Miłość. Rodzina. Jedyne, co czuję wobec mojej rodziny, to ogromną i bezgraniczną pogardę, a także wielką nienawiść. Ech. Urodziłem się, by być narzędziem w rękach obrońców wioski. Byłem dzieckiem Kazekage. Mój ojciec wyjawił mi najskrytsze sekrety Shinobi. Chronił mnie, a potem zostawił samemu sobie. Przez pewien czas myślałem, że zrobił to z miłości. Wkrótce potem wszystko się zaczęło. I co się zaczęło? Co takiego? Powiesz nam czy nie? No mów, co się zaczęło, gadaj! Przez sześć lat do dwunastego roku życia mój ojciec próbował się mnie pozbyć tysiące razy. <suszy> Przed chwilą powiedziałeś, że cię chronił, a później opuścił, więc o co tu chodzi? Którzy dysponują zbyt dużą mocą, łatwo ulegają strachowi. Jutsu, którym mnie potraktowano, miało ogromny wpływ na mój umysł. Nawet głupcy w mojej wiosce dostrzegali, że mam problemy emocjonalne. Mój ojciec Kazekage chciał uczynić ze mnie swoją najpotężniejszą broń, a ja stałem się zagrożeniem dla wioski, której miałem chronić. W wieku sześciu lat byłem największym postrachem wśród mieszkańców wioski. Dla nich byłem jedynie błędem przeszłości, którego chcieli się pozbyć. Jak widzicie, moja osoba przestała mieć dla nich wszystkich jakiekolwiek znaczenie. Cóż mi wtedy pozostało? Czy miałem w ogóle po co żyć na tym świecie? Przez długi czas nie znajdowałem odpowiedzi na te pytania, ale żeby żyć trzeba mieć cel. Egzystencja bez powodu to to samo co śmierć. O czym ten koleś w ogóle mówi? Rozumiem, o co mu chodzi. Dokładnie. On jest do mnie podobny. Długo żyłem w strachu przed tymi, którzy mieli mnie zgładzić, ale już się nie boję. Poza tym pozbyłem się wielu z nich. Dzięki temu dotarłem w końcu do prawdy, której szukałem. Żyję wyłącznie dla siebie i kocham tylko siebie. Tak jak śmierć matki pozwoliła mi żyć, tak śmierć innych utrzymuje mnie przy życiu. Tak już będzie zawsze. Nigdy nie przestanę istnieć. Ten koleż postradał smysły. Ja też byłem samotny. Kiedyś nie wiedziałem, po co w ogóle żyję. Aż spotkałem Senseja i Rukę. Pomógł mi zrozumieć siebie, dzięki niemu znalazłem sens życia, a ten koleś nie miał nikogo. Musiał sam szukać odpowiedzi i znalazł drogę, na której pozbawia życia, by żyć. Czy ja też mogłem stać się taki jak on? Tak bardzo się różnimy i tak wiele mamy ze sobą wspólnego... Nie... Chyba nie uda mi się go pokonać. Hej, dokąd idziesz? Co jest? Jak mu się to udało? Przecież użyłem Jutsu przejęcia cienia. Aha. Naruto! Hej, obudź się! Rany już po nas! Naruto! A teraz poczujesz życie. UWAGA! Dobra, dosyć tego. A? A? Oszczędzajcie siły. Wykażecie się w jutrzejszym finale. Chyba nie chcecie jutro polec z Kretesem? Nie zostawiaj mnie. Bez ciebie jest mi bardzo ciężko. Kim jestem? Kim jestem? <śm> <śm> <śm> <śm> was. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział w ziemi. Łukasz Lewandowski, Adam Pluciński, Joanna Pach, Monika Pikuła i inni. Hej, kono hamaru, co tu się dzieje? Mówiłeś, że to będzie skrót. Szybciej, bo się spóźnie! Za chwilę zacznie się runda finałowa. Poświęciłem się całkowicie, żeby w niej dobrze wypaść. Od jej wyniku zależy całe moje życie, a ja co robię? sam się z tobą jakimś głupim skrótem! W następnym odcinku runda finałowa. Szybko na arenę walki! Ja, nigdy więcej nie posłucham się dziecka!